Minęła 17. Tu program pierwszy polskiego radia. Zapraszamy na aktualności jedynki Anna Kowalczyk i Olaf Ważeński. Są nowe informacje z prokuratury o tragicznym wypadku w Łomiankach pod Warszawą. Marszałek Czarzasty reaguje na skandal w sejmie będzie kara dla posła Berkowicza za jego szokujące wystąpienie. Diesel dużo tańszy rząd podał maksymalne ceny paliw na jutro. Sprawca był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdu. Prokuratura ujawnia nowe fakty na temat niedzielnego wypadku w Łomiankach pod Warszawą. W karambolu pięciu aut zginęły dwie osoby. Mężczyzna podejrzewany o spowodowanie wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany. Śledczy ustalili, że wcześniej wypił sporo alkoholu, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kierowca tego samochodu wcześniej spożywał alkohol. Do zdarzenia doszło o godzinie około 18, natomiast jak wynika z tych dowodów, którymi my na tym etapie dysponujemy, około godziny 14:00 kierowca samochodu Audi, 44-latek, spożył około 1 litra wódki. Wiemy, że na tym kierowcy ciążyły dwa zakazy prowadzenia pojazdów. Policja zatrzymała także pasażera osobowego Audi. Do wypadku w Łomiankach doszło w niedzielę późnym popołudniem. Na pasie Drogi Krajowej nr 7 w kierunku Gdańska zderzyło się pięć samochodów osobowych. Dwie ofiary śmiertelne to kobieta i nastolatek. Jedna osoba została ranna. Marszałek Sejmu Włodzimierz Mieszczarzasty zapowiada konsekwencje wobec Konrada Berkowicza. Poseł Konfederacji pokazał na mównicy w Sejmie flagę Izraela ze swastyką. W wystąpieniu dotyczącym wojny na Bliskim Wschodzie mówił też, że Izrael atakuje z użyciem zakazanych bomb fosforowych. Na wystąpienie polityka Konfederacji zareagował marszałek Sejmu, a także poseł klubu Centrum Sławomir Ćwik. Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa trzecia Rzesza i jego flaga powinna wyglądać... Dokładnie tak. Panie pośle, pokazywanie swastyki w polskim Sejmie nie jest w żaden sposób usprawiedliwione. Na wstępie oczywiście muszę się odnieść do zachowania posła Berkowicza, który na sali polskiego Sejmu propaguje symbol nazistowski. I w dodatku w swojej głupocie popełnia czyn zabroniony określony w artykule 256 paragraf 2 kodeksu karnego. Panie marszałku, wnoszę o sporządzenie... Z stosownego scenogramu i przekazanie tego do Prokuratury Polskiej w celu wszczęcia postępowania. Kancelaria Sejmu wydała oświadczenie, w którym potępiła zachowanie posła Konfederacji. Polityk ma zostać m.in. ukarany finansowo. Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi. Rząd przyjął ustawę o reaktywacji uczelni. Wojska medyczne to rozwiązanie nie tylko na czas wojny, ale też pokoju, mówił wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił na konferencji prasowej, że wojna na Ukrainie pokazuje, jak kluczowe znaczenie mają wojska medyczne. Przy czym wojska te są niezbędne w czasie zagrożenia, ale w czasie pokoju służą wszystkim obywatelom. Stąd konieczność odbudowania, odtworzenia Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, która dwie dekady temu została zamknięta. Mamy najlepszych lekarzy, mamy wspaniały personel, mamy wspaniałe osiągnięcia naukowe w Wojskowym Instytucie Medycznym, w innym w szpitalach wojskowych, w klinikach wojskowych. To działa dobrze. Naszą ambicją jest posiadanie szpitala wojskowego w każdym województwie. Dziś jeszcze tak nie jest, a do tego potrzebne są kadry medyczne, tłumaczył wicepremier. Uczelnia zacznie działać już w lipcu tego roku. Braki kadrowe Wojskowej Służbie Zdrowia sięgają nawet 60% w zależności od specjalizacji. Największe deficyty dotyczą chirurgii uratowej anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej. Sylwia Białek, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Koniec bramek na śląskiej autostradzie. A cztery miejsca poboru opłat znikną z tego odcinka. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szuka firmy, która je zlikwiduje. Chodzi o trasę między Gliwicami a województwem opolskim, mówi rzecznik oddziału Marcin Twardysko. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i rozbiórkę infrastruktury bramek, a następnie przywrócenie drogi do standardów właściwych dla klasy autostrady, w tym wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Prace zaplanowaliśmy na placu poboru opłat Żernica oraz na stacjach Bojków, Ostropa, Kleszczów i Łany. Na oferty potencjalnych wykonawców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka do 25 maja. I jeszcze jedna informacja ważna dla kierowców. Cena diesla mocno w dół. Ministerstwo Energii podało, że jutro za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą maksymalnie 7 złotych i 41 groszy. To 17 groszy mniej niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16. Dziś kosztuje 4 grosze mniej. Maksymalna cena benzyny 98 zostaje. Bez zmian to 6 zł, i 70 groszy. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Po południe i wieczór pod znakiem chmur, a także lokalnych opadów deszczu na zachodzie i południu. Od 9 stopni w okolicach Koszalina, 14 na Podlasiu do 18 na Sądecczyźnie. Na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali. Jedynka.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 Spadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Leków HD 3,2%. Twój kubek mlekowita. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49% za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49% za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji. Lidl. To się opłaca.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 Reklama. Autopromocja. 100 lat razem radio i słuchacze. Urodziny, jedynki to dobry powód, żeby się spotkać i świętować. Jeśli to środa, to jesteśmy w Krakowie. Program w Samopołudnie nadajemy z Muzeum Manga i Wieży Mariackiej. Zapraszam, Karol Surubka Jedynka to jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radio. Dziewięć minut po godzinie 17 rzeczywiście można powiedzieć, że jesteśmy w połowie takiego naszego urodzinowego turnę. Radiowa Jedynka obchodzi setne urodziny. Jutro będziemy w Krakowie, no a w czwartek ja zapraszam do Sopotu. Sopotu po od godziny 16:00 melduje się no prawie, że z sopockiego molo nasze studio będzie można odwiedzić na skwerze kuracyjnym. Między rybką a gofrem można do nas wpaść i przybić piątkę. Tomasz Lipiński, legenda polskiej sceny muzycznej, mieszkaniec Sopotu, też do nas panie. Ekspres Jedynki. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie w wtorkowej popołudniówce, w której dziś miastowy kontra wieś. Gospodarze hałasują ciągnikami, stwarza często właśnie takie pole do konfliktu. Ja wychowałem się na wsi. Ja wiem, co to jest odór od świn. Rolnicy zaczynają być postrzegani albo traktowani jak Indianie kiedyś w Ameryce Północnej, czy Północnej, czyli są jak gdyby mentalnie wypychani z miejsca i z działalności, którą wykonują. Nie tylko mentalnie, czasem także fizycznie. No a sądy coraz częściej orzekają na korzyść miastowych, którym poprzeprowadzce na wieś i za głośno i trochę za śmierdząco. Czy nowe przepisy pomogą rolnikom? O tym będziemy mówić jeszcze przed godziną 18, natomiast już teraz mamy taki telefon. Jestem za a te panie i panowie z miasta strasznie kiełbaskę jeść lubią, mięsko jeść lubią, kurczaczki, kury jeść też lubią i... No to skąd to się jest powietrza zlatuje? Trzeba się przyzwyczaić. Wie Pani jak to jest. Dokładnie tak samo jak z parówką albo polityką. Lepiej nie wiedzieć jak się je robi. 22 139 22 02 to jest nasz telefon. Polecamy do godziny 18. No a za chwilę w popołudniowce las. Las piękny, las kojący. Las, w którym teraz bardzo dużo się dzieje, o czym opowie już za chwilę nasz gość. Ale także las, w którym wciąż lądują stare pralki, gruz i opony. W lasach mamy ogromny problem ze śmieciami. Ludzie zwożą bardzo często całymi przyczepkami śmieci i niestety są to dla nas ogromne koszty. Najczęściej niestety trafiają opony. I o tym już za chwilę. To jest Ekspres Jedenki. Gramy. się kryje w jego pocałunku, śpiewała szer w tej piosence, a my teraz będziemy w popołudniówce mówić o tym, co się kryje aktualnie w lesie, bo czas na las w Ekspresie Jedenki. Najpierw go posprzątamy, a potem posadzimy. Maraton dla Ziemi, o tej akcji najpierw opowiemy Państwu w Ekspresie Jedenki. To jest taka akcja i właściwie odpowiedź mieszkańców Słupska i miłośników przyrody na plagę śmieci w lasach, która jest oczywiście nie tylko regionalna, ogólnopolska. Uczniowie i leśnicy ze Słupska właśnie wspólnymi siłami sprzątają las, do którego wciąż trafiają stare lodówki niestety gruz a nawet części samochodowe, opony. To jest taka e, szczególna leśna plaga. Akcję po raz kolejny przygotowała Fundacja Subventum wspólnie z Nadleśnictwem Leśny Dwór. W lasach mamy ogromny problem ze śmieciami. Alicja Grębowska jestem pracownikiem nadleśnictwa Leśny Dwór. Zajmuję się ochroną lasu i edukacją. Ludzie zwożą bardzo często całymi przyczepkami śmieci i niestety są to dla nas ogromne koszty. W dniu dzisiejszym sprzątamy las za tydzień będziemy sadzić. No jest oburzające. No ludzie nie szanują lasów, tak? Śmiecą byle gdzie i nie powinno tak być. Mam plany oczyścić ten las jak najbardziej mogę, tak? Jak najwięcej. Jesteśmy w klasy, jesteśmy z mechanika, no i będziemy sprzątać rękami, ale w rękawiczkach po prostu, no i do worków. Dariusz Kleskowski, prezes Fundacji Subventum. Wspólnie z Nadleśnictwem Leśny dwór wymyśliliśmy sobie takie motto, las lubi aktywność społeczną i w ramach tej akcji robiliśmy dużo takich eventów, które mają przybliżyć nas do tej naszej przyrody, ale też pokazać, że las jest zaśmiecany, że my śmiecimy tak naprawdę, no bo to zaśmiecają ludzie, a nie zwierzątka. Najczęściej niestety trafiają opony, z uwagi na to, że ciężko teraz je wyrzucić. Są pewne limity. To niestety trafiają do nas i zazwyczaj to są niestety większe ilości. Czasami to jest 20 opon, 50 opon w jednym miejscu wyrzucane na przyczepkach. Jedna, dwie czasami notorycznie przyjeżdżają. W miejscach, gdzie często wyrzucane są śmieci stawiamy fotopułapki, które na ruch włączają się i dzięki temu można nagrać kogoś, kto wyrzuca śmieci. Powiedz mi proszę, dlaczego ty tutaj się pojawiłeś? Widzę z uśmiechem na twarzy jak na razie. Więc chyba będzie dobrze. Żeby posprzątać las też pomóc tym zwierzętom, które mogą narazić swoje życie na te wszystkie śmieci typu szkła bo coś takiego. Drzewa też są nam potrzebne do życia, dzięki nim mamy tlen. Mieszkańcy placówek Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta, często niewiele mogą dać od siebie, bo sami potrzebują pomocy. Klaudiusz Dyja, kierownik placówek Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta w Słupsku. Natomiast udział w takich inicjatywach, po pierwsze, to jest aktywność dla naszych mieszkańców, a po drugie, to jest trochę takie podziękowanie za to, że społeczeństwo zaopiekowało się, pomogło, dało bezpieczne miejsce dla nich. W taki drobny sposób możemy się odwdzięczyć. Trochę ludziom, ale głównie przyrodzie. Przyrodzie, która potrzebuje takich właśnie ludzi, a nie tych, którzy w lesie wyrzucają butelki, plastiki, opony i różne inne rzeczy. No i chcemy też naszym mieszkańcom pokazać, że... Ile tego w lesie jest, bo faktycznie każdy spacer po lesie pokazuje, że tych rzeczy nie ubywa tylko regularnie. Nawet jak jest posprzątane, to za chwilę znowu pojawiają się śmieci. A co dokładnie trafia do lasu zamiast na śmietnik, to sprawdzał nasz reporter Łukasz Kosik. No a niestety, jak Państwo słyszeli, wciąż trafia połowa co najmniej zaopatrzenia marketów budowlanych i sklepów rtv AGD. No i oczywiście te słynne opony. Teraz będziemy mówić o tej zdecydowanie piękniejszej stronie lasu, nad którą trzeba popracować troszkę i to właśnie się teraz w lasach dzieje, w naszym studiu Regina Klimaszewska z Centrum Komunikacji Społecznej Lasów Państwowych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Chociaż mogłabym powiedzieć, Renia z lasu i też będzie w porządku. Oczywiście. bo tak właśnie nazywa się profil w mediach społecznościowych, który Pani prowadzi i opowiada o tym wszystkim, co w lesie jest fantastycznego. Ja tylko tak osobiście muszę zapytać, bo zdaje się, że Pani w leśniczówce się wychowała. Tak, tak. Ja się można powiedzieć, urodziłam w lesie, wychowałam, spędziłam pierwsze lata życia i tak się Wydarzyło rzeczywiście, moją drogę zawodową też powiązałam z lasem i pracuję już od kilkunastu lat w Lasach Państwowych. Od początku skończyłam studia i od początku kariery rzeczywiście jestem związana y, z lasami. No i przekonuje Pani nie tylko w mediach społecznościowych, ale także pracując, że las to jest po prostu przepiękne miejsce, nie tylko do pracy. A czy można powiedzieć, że wiosna jest najbardziej intensywnym czasem w lesie dla leśników? Dla leśników na pewno, to znaczy ja bym powiedziała, że każda pora roku ma w sobie coś niesamowitego i o każdej porze roku warto las odwiedzić. Natomiast ja osobiście rzeczywiście wiosnę lubię najbardziej, bo tam, kiedy się wszystko rodzi do życia, to jest taki moment, kiedy warto z uważnością taką wejść do lasu, słuchać, wąchać, obserwować i się relaksować, bo to jest, to jest takie nasze wspólne dobro, z którego każdy z nas może skorzystać. Natomiast ten czas dla leśników rzeczywiście jest o tyle istotny, że my wtedy, my wtedy wykonujemy tak zwane odnowienie lasu, czyli sadzimy nowy, nowe lasy w miejscach, gdzie czyli wcześniej był. Las były... idzie do spa. Tak, tak. Wcześniej, gdzie w miejscach, gdzie wcześniej były wycięte starsze lasy, więc ta ciągłość, ta trwałość zachowania lasów, to jest jedna z podstawowych zasad, którą my leśnicy chcemy e, i, i od lat już, zresztą od 100 lat, ponad lasy państwowe w Polsce są e, instytucja lasów państwowych. Udało państwowe. się oszacować, ile y, takich nowych drzew każdej wiosny pojawia się w lasach? E, sz szanowni Państwo, przede wszystkim to w, taka wartość, którą chciałabym, żeby Państwo zapamiętali po tej naszej rozmowie, że po bo w roku 1945, po II wojnie światowej, mieliśmy dwe, nasza lesistość kraju wynosiła 21%, natomiast obecnie jest to prawie 30%, więc jakby nie było, to jest znaczący wzrost przez te wszystkie lata i ta lesistość cały czas rośnie, bo jest taki krajowy program zwiększania lesistości jest założenie, że do roku 2050 będzie 30%, ta lesistość wynosiła 33%. E, oczywiście to też zależy od tego, ile rolnicy z, ze swoich Zielona, 1 grupów... trzecia kraju, to jest jedna trzecia kraju. Fajny jest zenik. się czym chwalić. Także lasów cały czas stopniowo nam przybywa. To wracając do tych wiosennych nasadzeń, czym w ogóle muszą kierować się leśnicy, gdy takie nowe lasy sadzą? Bo to też nie jest tak, że każdy gatunek drzewa można, przepraszam, powiem wprost, wszędzie wsadzić. Tak, tak. To jest bardzo ważne. My się opieramy na takich ważnych zasadach, zasadach hodowli lasu. To się tak nazywa. Zasady hodowli lasu. Ale również każde nadleśnictwo ma opracowany plan, plan urządzenia lasu na 10 lat. I to jest taki bardzo ważny dokument, który podpisywany jest przez ministra właściwego do spraw środowiska. E, i, I tam jest bardzo szczegółowo wszystko określone, a wcześniej jest bardzo dokładnie zbadane. Można powiedzieć cały obszar nadleśnictwa, każdy kawałek lasu i, i, i, i każdy można powiedzieć zabieg jest zaplanowany. Więc też to, jakie gatunki będą w danym miejscu sadzone, to wynika z tych, z tych badań. I z ale z bardzo szczegółowego planu z, napisanego z dużym wyprzedzeniem. Z dużym wyprzedzeniem przez świetnych fachowców, przez urządzeniowców, leśników, e, Natomiast to jest, to wynika z potrzeb hodowlanych, bo tak naprawdę to kierujemy się potrzebami hodowlanymi lasu, które z kolei są związane z, z siedliskami, czyli te gatunki, które właśnie sadzimy, są dostosowane do siedlisk, czyli to nie ma takiego przypadku, że tu sadzimy e, sosnę, a tu sadzimy jodłę, a tu sadzimy e, dąb, prawda? To, to jest dokładnie dostosowane również do zasięgów geograficznych w naszym kraju, z tym, że mamy taką nową sytuację, można powiedzieć, ponieważ mamy bardzo dynamiczne zmiany klimatu. Właściwie można powiedzieć o już takich e, kryzysie klimatycznym. Więc... Właśnie jakie znaczenie ma ta różnorodność gatunków albo odpowiednie planowanie gatunków y, w lesie właśnie ze względu na zmiany klimatu? Tak, ta sytuacja, która się obecnie dzieje, można powiedzieć, że jest dość dla nas nagła, ponieważ my planowanie właśnie zabiegów w lasach, to jest nie tylko takie krótkotrwałe, to jest na 10 lat, ale tak naprawdę leśnik, który odpowiada za posadzenie lasu w tym roku, to trzeba przyjąć, że ten las ma żyć prawie 100 lat, zanim nastąpi ta wymiana pokoleń. Więc to przewidywanie, kiedy my, ostatnie lata to są takie znaczne ocieplenie klimatu i, i znaczne zmiany, jeżeli chodzi o wilgotność gleby, bo tutaj oczywiście ta żyzność gleby, czyli te siedliska to ma kluczowe znaczenie jakie gatunki dobieramy. I na pewno zauważamy tutaj jeżeli chodzi o my mówimy, że przebudowujemy lasy, bo robimy takie przemeblowanie w związku z tymi zmianami klimatu. Więc teraz tutaj na pewno badania naukowe najnowsze bardzo nam się do tego przydają, żeby odpowiednio planować właśnie między innymi w tych planach urządzania lasu, jakie gatunki możemy zaplanować i jakie posadzić. I ja tylko państwu powiem, że do niedawna w naszych w Polsce do domina... Dominowały lasy iglaste. To znaczy cały czas dominują, bo prawda? Wie, większość lasów mamy średnia wieku, to jest ponad 60 lat naszych lasów, e, więc dość dojrzałe. Natomiast... E, Natomiast trzeba to powiedzieć, że po wojnie właśnie bardzo dużo z tych, z tych z te intensywne zalesienia, które się działy po wojnie, to były wykonywane sosną. Sosna pospolita to jest gatunek, który ma y, udział w, naszych, w, w naszym kraju 61%, czyli dużo. Prawie to 70... to każdy, Kto jeździ po Polsce i widzi lasy wzdłuż tak. dróg czy autostrad, no to głównie sosnę sosna wiedzi. Sosna pospolita. I ona tu się czuła, czuje, czuje nadal, czuła bardzo dobrze, ale zauważamy znaczący kryzys tego gatunku, czyli dominującego gatunku w naszych lasach. Sosna, można powiedzieć, ym, w związku z tym ociepleniem słabnie sosna, słabnie świerk bardzo i to zauważamy na południu Polski, ale również na północy, kiedy słabnie świerk, ponieważ obniża się poziom wody gruntowej, ponieważ jest coraz cieplej, on też zaczyna od razu być bardziej wrażliwy na inne czynniki takie jak y, owady, y, szkodniki owadzie na to mówimy taki typowy kornik, drukarz, prawda? W przypadku świerka. ale ja Rozumiem, że jak słabnie sosna, słabnie świerk, czyli te gatunki, które są dominujące w polskich lasach, no to słabnie cały las. Tak jest. I to jest sytuacja dla nas powiedzmy dość nowa, bo tak jak mówię, te kilka lat w, w życiu lasu to jest bardzo nieduży okres. W związku z tym my do tych zmian klimatu staramy się dostosowywać i te lasy przebudowywać. W związku z czym to... coraz większa ilość gatunków pojawia się liściastych. zamiast sosny właśnie. No właśnie. Coraz więcej gatunków liściastych, więc ten gatunków liściastych w naszych lasach dość mocno nam w ostatnich latach rośnie. My się staramy dostosowywać do tych zmian klimatu. E, takim gatunkiem, który świetnie odpowiada, można powiedzieć, na te ocieplenie, to jest bóg. E, Również dobrze się czuje dąb. Z gatunków e, iglastych z kolei, co ciekawe, dobrze się zaczęła czuć, lepiej zaczęła się czuć jodła obecnie. Natomiast właśnie sosna, świerk, ale i modrzew niestety osłabły. Więc e, one, często te przebud ta przebudowa to polega na tym, że tam, gdzie e, leśnicy zamieniają, wymieniają pokolenia starsze na nowsze, to zamiast, zamian za sosnę, sadzone są dęby, sadzone są klony jawory, sadzone są e, również e, sadzone są brzozy i, e, i to, są, to są gatunki, które duży mają udział, w, coraz większy, natomiast rzeczywiście w ogóle na drugim miejscu, po sosnie to też, też Państwo muszą wiedzieć, że na drugim właśnie jest dąb, dom szypułkowy i dom bezszypułkowy, które nie, mają również... Ale zmiany klimatu to są takie wyzwania długoterminowe, tak jak Pani sama powiedziała. Działa, tak. ale są wyzwania, które mamy już tu i teraz. Spojrzałam sobie na stronie Lasów Państwowych na mapy pokazujące zagrożenia pożarowe no, związane z suszą, jaką mamy tej wiosny. No to właściwie większość wschodniej Polski jest na czerwono, a praktycznie cała Polska na żółto, jeśli chodzi o ostrzeżenia. Tak, jak na kwiecień to trzeba powiedzieć, to, to jest średnie zagrożenie, drugi stopień. Natomiast trzeba to powiedzieć, że jak na tą porę roku, która powinna się jeszcze łączyć z dość dużą wilgotnością, to jest i tak dość wysokie zagrożenie. My mierzymy, my dość... Szkoda, bo zima była przecież taka śnieżna. Liczyliśmy na to, że zasób tej wody w glebie będzie duży. Tak, tak. Też z uważnością to obserwowaliśmy, jak się tam mroźna i śnieżna zima odbije na środowisku leśnym również. No, liczyliśmy, że pozytywnie. Liczyliśmy, że pozytywnie, natomiast sadzimy lasy w całej Polsce na co dzień. Obecnie właśnie ten intensywny czas odnowień. No i niestety jest sucho. To trzeba stwierdzić, jest bardzo sucho. To są złe warunki dla młodych drzewek. My potem bacznie obserwujemy taką posadzoną uprawę, często wykonujemy tak zwane poprawki, czyli tam, gdzie się te drzewka nie przyjmą, ponownie leśnicy sadzą. Wszyscy chcemy, żeby lasy rosły, żeby trwały. Ta trwałość lasu to jest jedno z podstawowych, z podstawowych zasad, czyli, czyli to, żeby lasów nam absolutnie nie ubywało, a żeby one były silne i trwałe. No i właśnie taka sucha wiosna to nie jest dobry czynnik. Natomiast, dlatego też ta wczesna wiosna, to jest taki jeszcze mimo wszystko czas, kiedy ta wilgoć jest w glebie. I to jest ten najlepszy czas na takie przemeblowanie, o których pani mówiła. No, nasi słuchacze pewnie na wiosnę robią remonty. Takie remonty w lasach też trwają. Bardzo dziękuję za, za, za tę opowieść o tym, co się w lesie dzieje. Regina Klimaszewska z Centrum Komunikacji Społecznej Lasów Państwowych. Renia z lasu. Polecamy zajrzeć na ten profil. Zapraszam. Pani Regino, do lasu zabierzemy muzycznie razem z Anią Różą. Bardzo, bardzo zapraszamy i do lasu realnie też zapraszamy. Lasy są dla nas wszystkich naszym wspólnym dobrem, także serdecznie zapraszamy Państwa. Ja Ja dziękuję za wizytę w studiu. Raz jeszcze, no to co? Do lasu. Rusowicz do lasu, bo do lasu dzisiaj państwo w Popołudniówce zabieraliśmy. Zadzwonił też słuchacz w czasie naszej rozmowy z gościem, no i słuchacz czegoś nie rozumie. W sprawie śmieci w lasach to jest, chciałem powiedzieć, skandal, bo patrząc, że stoją lodówki czy pralki, przecież to jest absurd, przecież jeżeli ktoś kupuje nową pralkę, to przecież teraz każdy sklep praktycznie tą starą rzecz, pralkę czy lodówkę zabiera, to ja nie wiem, o co tu w ogóle chodzi. Co do opon, to tak samo. Na przykład u nas na osiedlu w bloku jest napisane, ile razy wywożą różne takie gabarytowe rzeczy. Między innymi jest napisane o oponach, więc nie rozumiem tego problemu. Oczywiście można powiedzieć, że przecież nie każdy mieszka na osiedlu w bloku, ale z drugiej strony utylizacja Opon w przeciętnym punkcie wulkanizacyjnym kosztuje od 5 do 20 zł za sztukę, więc nie jest to największy majątek, jeśli 20 zł za cztery opony trzeba zapłacić. 22, 139, 2202 to jest nasz telefon. A już teraz najważniejsze wiadomości. W skrócie. Ola Warzyński zapraszam. Trzy zarzuty dla kierowcy, który według prokuratury spowodował śmiertelny wypadek w podwarszawskich Łomiankach i to pod wpływem alkoholu. Kierowca samochodu Audi spożył około jednego litra wódki. Kierowca oraz pasażer, który z nim jechał są przesłuchiwani w warszawskiej prokuraturze. W wypadku zginęła kobieta i nastolatek. W czwartek debata, w piątek głosowanie. Sejm spróbuje obalić weto prezydenta do ustawy dotyczącej nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów. Marszałek Włodzimierz Czarzasty liczy na poparcie posłów. Decyzja jest po ich stronie. Mają czas na refleksję. Prezydent Karol Nawrocki w lutym po raz drugi zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Skuteczność zatrzymania nielegalnych przekroczeń na granicy polsko-białoruskiej osiągnęła 100%, poinformował o tym wicepremier Władysław kośniak kamysz Jak dodał szef Monu, liczba prób bezprawnego przekroczenia granicy Polski spadła o 90%. Trzeci w ciągu tygodnia strajk w Lufthansa. Od wczoraj protestują piloci. Jutro i pojutrze będzie strajkować personel pokładowy, a to oznacza setki uziemionych samolotów i tysiące pasażerów bez możliwości podróży. To kolejny cyberatak wymierzony w booking. Serwis Rezerwacji Noclegów poinformował, że hakerzy mogli uzyskać, uzyskać dostęp do imion i nazwisk, adresów e-mail, numerów telefonów czy adresów. Platforma nie ujawnia ilu użytkowników dotyczy wyciek. Zapraszam na pełne aktualności o 18.00. A w popołudniu jeszcze śmieciowo-leśne postscriptum. Najbardziej mnie denerwuje to jak ktoś do lasu potem idzie i powie, że jest w lesie brudno, ale zapomniał sam, że śmieci tam wyrzucił. Tak samo jak jeździ się na grzyby i niektórzy ludzie wchodzą z alkoholem pełne puszki czy butelki, które są ciężkie, ale potem już z lasu pustych puszek i butelek nie wyniosą i może są o wiele lżejsze. Gdyby dało się zrobić dobrą zupę na tych wszystkich butelkach, które znalazłam zamiast podgrzybków w zeszłym roku, no to byłabym mistrzynią kuchni. 22.139 22, jeszcze do godziny na Ten numer może się przydać. Za wcześnie przyszedł świt niedospane sny. Ostatni rok z spróbuje wyjść. Świat za oknem szary i zły. Nawet Bóg o tej porze śpi. Wiem, że to tylko kac sztuczny strach. Dobrzy ludzie śpią gdzieś tam. We mnie tylko całkiem zużyta złość. Za wcześnie przyszedł świt. Niedospane sny, nawet to kiedyś przejdzie mi. Z biegiem lat blednie twarz, oczy szklą się już nie tak. Słodycz wytartych słów cieszy jak bukiet sztucznych róż. Nauczyłam się barwnie żyć, głośno Dotrzymam dziś, może jakaś myśl, doda mi sił, znajdę powód, by dalej żyć. Najbardziej rano naiwnych marzeń. To popołudniówka radiowej jedynki za 22 minuty godzina 18 i słuchacz nie zgadza się w kwestii cen. Za 5 zł to dentki od roweru nie chcą wziąć na wulkanizację do utylizacji, a za oponę jest minimum 20, a maksimum 30 zł. Takie są ceny. Mówiłam, że od 5 do 20 zł za sztukę, ale to u wulkanizatora do przoku też taką oponę można oddać. Natomiast nie usprawiedliwia to, nawet jeśli cena jest wysoka u wulkanizatora, wywożenie opon do lasu, prawda? Ludzie, dbajmy o lasy. Lasy to jest coś pięknego. Powiem Wam taki przykład, że ja znalazłem w lesie żonę, można powiedzieć, która mieszkała przy lesie, i we wrześniu minie nam 30 lat. Rocznicy ślubu. No to z okazji rocznicy chyba wypadałoby na jakąś leśną wycieczkę się wybrać, ale proszę, niektórzy znajdują podgrzybki, a jeszcze inni żony. Super. 2202. 22 Pan miał szczęście odwiedzając las. Pytanie, czy szczęście będzie miał też minister finansów, który jest z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Ekspres Gospodarczy. Bo zwieńczeniem tej wizyty będzie udział w posiedzeniu G20, które odbędzie się już niebawem, 16 kwietnia. Co ważne, po raz pierwszy Polska będzie przy stole nie jako obserwator, ale pełnoprawny członek. Czy można zatem powiedzieć, że to będzie historyczny moment? O tym już teraz Błażej Prośniewski udział ministra Andrzeja Domańskiego, ale także prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Klepińskiego w spotkaniu w Waszyngtonie niewątpliwie będzie bardzo symbolicznym momentem, wieńczącym właściwie proces transformacji naszej gospodarki. W jego trakcie, przypomnijmy, polska gospodarka urosła o kilkaset procent, dzięki czemu udało nam się awansować do grona 20 największych gospodarek świata z PKB przekraczającym bilion dolarów. W 1990 roku było to, uwaga, zaledwie 66 miliardów. Jak mówi Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej, zaproszenie na spotkanie G20 to docenienie tej drogi, którą w ostatnich dekadach przeszła nasza gospodarka. Dołączenie do G20 i to zaproszenie dla ministra Dobańskiego i prezesa Banku Centralnego pokazuje sukces polskiej gospodarki po tych 35 latach od transformacji. To, że bardzo szybko się rozwijaliśmy, jest w jakiś sposób nagrodzone naszą obecnością w gronie największych gospodarek świata, a Polska dzięki temu staje się takim podmiotem w dyskusjach globalnych, a nie tylko podmiotem europejskim. W podobnym tonie wypowiada się Marek Wąsiński, kierownik Zespołu Gospodarki Światowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. I jak dodaje, to właśnie historia skutecznej transformacji politycznej Gospodarczej, która może być przykładem dla innych krajów, jest naszym głównym atutem i tym, co możemy wnieść do G20. W tej chwili jesteśmy tą gospodarką wysoko rozwiniętą, ale nie byliśmy i wskazujemy na tę ścieżkę rozwoju, więc wydaje się, że to jest jeden z najsilniejszych argumentów. Jednocześnie z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej tutaj możemy argumentować, że ten region ma swoją specyfikę i jest właśnie odmienny od Europy Zachodniej i warto jest, żeby głos regionu był też reprezentowany przez kogoś innego niż Rosja. Dodatkowo według Marka Tatały w obecnej sytuacji geopolitycznej Polska może też odegrać istotną rolę w byciu pośrednikiem między kluczowymi członkami G20, czyli USA i krajami europejskimi, które dziś dzieli między innymi podejście do kwestii ceł i światowego handlu. Ten protekcjonistyczny konflikt, który zrodził się od czasu prezydentury Donalda Trumpa, nie służy ani Polsce, ani Europie i myślę, że my możemy być takim pomostem do budowania dobrych relacji pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi i głosem pokazującym, że otwartość to korzyści dla gospodarki. Polski sukces i to, że jesteśmy w G20 zawdzięczamy właśnie także otwartości, naszej otwartości na handel, eksportowi, obecności na jednolitym rynku Unii Europejskiej, więc bijmy się o tą otwartość także na poziomie globalnym. A o co jeszcze warto się bić i co możemy dzięki temu zyskać? Według eksperta to między innymi możliwość tworzenia nowych relacji handlowych z globalnymi partnerami, a także szansa na kształtowanie rzeczywistości np. podatkowej, która nas otacza. Druga rzecz, która jest ważna, to taka promocja Polski w w świecie, ale także docenienie polskich firm, które być może dzięki tej obecności będą mogły skuteczniej dokonywać ekspansji na inne rynki niż Europa, bo w Europie jesteśmy coraz silniejsi. Trzecia ważna rzecz to rozmowa i wpływ na dyskusje o rzeczach, które potrzebują globalnych rozwiązań. W Polsce trwa obecnie dyskusja dotycząca podatku cyfrowego, gdy tymczasem kwestia w ogóle podatków od dużych globalnych konforacji jest problemem globalnym. Takie problemy podatkowe globalne potrzebują też globalnych rozwiązań. Była beczka miodu, to może teraz czas dodać do niej łyżkę dziegciu, bo to zaproszenie, o którym dziś mówimy, nie oznacza, że dołączymy do grupy G20 na stałe, a przynajmniej na razie, bo choć jesteśmy już 20 największą gospodarką świata, to dołączenie do tego grona nie jest automatyczne. Do tego potrzebna jest decyzja polityczna członków G20, a to, jak mówi Marek Wąsiński, może być trudne do przeprowadzenia, zwłaszcza, że chętnych jest więcej. Stąd też na przykład pojawiają się i takie koncepcje, aby G20 zmienić w G25 i przez to uczynić tę organizację bardziej reprezentatywną dla świata. Wydaje się, że apetyt na rozszerzaniu tej grupy z perspektywy członków tej grupy może być niewielki, więc może to być trudne do przełknięcia przez obecnych członków G20, ale nie jest to... Rzeczywiście rzecz niemożliwa, trudniej będzie pewnie kogoś z tego grona wykluczyć, niż ewentualnie właśnie to grono poszerzyć, więc poszerzenie nie tylko o samą Polskę, ale także szerzej o kilka państw z innych regionów, także żeby adekwatniej reprezentować, może być nieco bardziej skuteczne. Tu naturalnymi kandydatami do rozszerzenia, dodajemy są Hiszpania, Nigeria i Egipt, które już mają stałe zaproszenia na spotkania G20. No i miejmy nadzieję, że niebawem do tego grona dołączy także i Polska. Jedynka. To jest radio. I już za chwilę w popołudniowce. No jeżeli się z miasta przeprowadzamy na wieś, to musimy zaakceptować warunki, jakie tam panują, prawda? Yy, bo jesteśmy tam gośćmi po prostu. To znaczy, jak się przeprowadzimy, no to też już jesteśmy pełnoprawnymi mieszkańcami danej miejscowości, ale nie może być też tak, że nagle odkrywamy, że jest nam i za głośno, i za śmierdząco, i do sądu z tym. O szczegółach już za chwilę.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 Będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie znów pokażesz klasę i zaświerdolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. z Gliwic, z miasta, od urodzenia, z pełnym poparciem dla rolników, a więź to miejsce, gdzie wykonuje się prace polowe, prace związane ze zwierzętami, wszelkie tego typu czynności, które wytwarzają różne dźwięki i zapachy. No, jak komuś to nie odpowiada, nie powinien szukać tam tego, czego tam nie będzie. No właśnie, czasem przeprowadzka wynika z jakichś wyobrażeń bardziej o wsi spokojnej, wsi wesołej niż z rzeczywistością, którą się jakąś poznało. O czym pisze też jeden z naszych słuchaczy, pan Gabriel i pisze ze swojego doświadczenia. Ludzie z miasta kupują u nas działki i budują domy i próbują miejskie standardy przekładać w 100% na życie wiejskie. Niestety to tak nie funkcjonuje, bo rzeczywistość wiejska ma swoje niuanse. Niektóre te prace muszą być wykonywane od świtu i do zakończenia, czyli w czasie ciszy nocnej tak zwanej. Są też zapachy, których się nie uniknie. Rzeczywiście gnojówka śmierdzi, kobuty, koguty hałasują, na no a świnie też raczej jak e, świeżutki boczek nie pachną, więc mnożą się procesy z sąsiadami, które jak się okazuje miastowi wygrywają. No i w trosce o gospodarzy rząd, ale także prezydent szykują ustawę, która ma bronić produkcji rolnej. Tylko dlaczego trzeba bronić wsi przed mieszczuchami? To sprawdzał Rafał Muniak. Za duży jest napływ y, mieszkańców zewnętrznych, i na przykład kogut przeszkadza. No ile się pszczoły czasami też przeszkadzają? Też miałam taką interwencję o nosie pszczoły, i no musiałam się zapomnieć z paragrafach, ile metrów o danej posesji muszą być. A zdanie nowych mieszkańców wsi, czyli tych, którzy przyszli z miasta, robi się coraz ważniejsze, bo na przykład na Dalkach w Gnieźnie stanowią już znaczną większość, mówi były sołty z Dalek Ryszard Majewski. Bardzo duży napływ. Było 70 zabudowań, a teraz jest 600. W mojej miejscowości zostanie chyba może tylko dwóch Rolników. co teraz sołtys może zrobić z takim kogutem na przykład? Bym polecił zrobić z jego rosół. A już nie mówię o placach żniwnych, że po 22 też, no bo cisza jest nocna, nie? Wszystkie prace, które są polowe przeszkadzają mieszkańcom napływowym. W każdej jednej wiosce te same są Problem. I czasami dochodzi do konfliktów, przyznaje wójt gmin Gniezno Maria Suplicka. Dotyczy to no, chociażby zapachu wiejskiego. Mieszkańcy, którzy wprowadzają się do gminy, jakby nie mieli świadomości, że wieś e, ma swoje naturalne zapachy i, I hałasy. Dlatego rząd szykuje ustawę, która będzie chronić produkcję rolną, bo to konieczne, mówi prezes PSL u w powiecie Gnizińskim Jerzy Berlik. Rolnicy zaczynają mieć postrzegani albo traktowani jak Indianie kiedyś w Ameryce Północnej czy Północnej, czyli są jak gdyby mentalnie wypychani z miejsca i z działalności, którą wykonują. No kuriozum i jestem zdumiony nawet takim jednym przypadkiem z podłodzi, gdzie rolnik, który zmodernizował swoje gospodarstwo, musiał zapłacić no, kwotę ponad 120 tysięcy złotych odszkodowania sąsiadowi, który się przyprowadził w tym momencie, jak to gospodarstwo funkcjonowało. I i on wywalczył dla siebie odszkodowanie z tytułu tego, że zapachy pochodziły z budynków wientarskich. Bo mieszczuchy muszą wiedzieć, na co się decydują, osiedlając się na wsi, dodaje wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Zbigniew Stajkowski. Mi sąsiad nie przeszkadza, niech się buduje, nie ma problemu. No ale to, co mamy przykłady, że jak się już sąsiad wybuduje i zamelduje i potem zaczyna się problem, że tam kogut pieje, czy kurzy się jak mucimy. Tym bardziej, że jeszcze doszły tak zwane plany ogólne, które gminy muszą tam do przyjąć, to też ogranicza możliwości. Rozwojowe gospodarstwa. A co na to nowi mieszkańcy wsi gospodarze hałasują ciągnikami uważa często właśnie takie pole do konfliktu. Kupiłem sobie dom na wsi, owszem, ale to było obrzeża wsi, gdzie nie było żadnych zabudowań gospodarzy, tam blisko jezioro, blisko las i byłem z tego z tytułu szczęśliwy, wziąłem kredyt. Tę idylliczną wizję małego, białego domku w pięknej, spokojnej okolicy, którą zaczął już realizować pan Leszek, zakłóciła informacja, że kilkaset metrów od jego domu wyrośnie chlewnia i to na tysiąc sztuk świń. Ja wychowałem się na wsi. Ja wiem, co to jest odór od świń. Z tego Powodu będziemy protestować. Komentują inni mieszkańcy osiedla domów jednorodzinnych w Kędzierzynie. No jest problem, boją się i no, nie chcą nie, tej chlewni. Gospodarz ma swoje gospodarstwo, nie chce tam powiększa swoje gospodarstwo, niech tam sobie robi co chce, ale nie tutaj gdzie jest zabudowania, same są domki jednorodzinne. Mój dziadek miał gospodarstwo i wiem czym to pachnie. Owszem, jeżeli już leżą tam na ladzie chętnie kupię z uwagi na to, że lubię świńskie ciało, niemniej jednak za tym zapachem nie tęsknię. No, a skoro padło słowo kogut, to wiadomo, kto do nas zadzwonił. Wróciłem z trasy po dwóch dniach, i pani redaktor to przyszedł nakarmić te swoje staszęta. Te kurki, kogutki, kotka moja chodzi koło, koło mojej nogi, pieski się cieszą. No jakże nie kochać tych zwierząt? Powiem pani tyle, że jestem urodzony w mieście. 16 lat temu że prowadziliśmy się na wieś i mam zwierzątka, cieszę się z nich niezmiernie. Kocham je i czasami się szybciej dogadam niż z ludźmi, właśnie z nimi. Pozdrawiam. I my również pozdrawiamy, i pana koguty zresztą też. No to co, jestem z miasta na koniec ekspresu Jedynki Elektryczne, Gitary Karolina Rożej. Do usłyszenia. Jestem z miasta. To widać, jestem z miasta, to słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. Jeszcze raz, jestem z miasta, to widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. W cieniu sufitów, w świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc Jestem z miasta, to widać, jestem z miasta, to słychać, jestem z miasta To widać, słychać i czuć W rytmie zachodów, w słowach kamieni W spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni Rodzi się spokój, mówią Po jednym roku leczą się myśli Mnie to nie bierze, jestem z miasta To widać, jestem z miasta To słychać, że jestem z miasta To widać, słychać i czuć W świetle przewodów, w cieniu sufitów W wietrze oddechów, w błocie napisów Rodzą się szajby, małe i biedne Karmię się nimi, karmić się będę Jestem z miasta, to widać Jestem z miasta, to słychać przecież dobrze Jestem z miasta, to widać Słychać i czuć o, jak to bardzo dobrze teraz, ooo! Jedynka. To jest radio.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 Reklama Radio Kierowców Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Trasa S2, południowa obwodnica Warszawy. Korki w rejonie Palucha i dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego, jak i dla jadących w stronę Konotopy. Skończyły się e, utrudnienia na... S6 na odcinku Węzeł Gdańsk-Południe, Węzeł Rusocin w Straszynie na 344 kilometrze, gdzie zepsuta ciężarówka blokowała jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Korek wciąż pozostał i ma kilka kilometrów. Krajowa Siódemka, Odłomianek po Most Północny w Warszawie, Korki na obu jezdniach i w stronę Warszawy i w stronę Płońska. Droga ekspresowa S8 Warszawa-Korek Odbemowa Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białego Stoku i Odżerania Żerania po Marymont dla jadących w stronę Konotopy. Droga krajowa nr 24 odcinek Kostrzyn nad Odrą-Skwierzyna. Na początku trasy doszło do zdarzenia autoosobowego z ciężarówką. Zablokowany został wjazd na ekspresową trójkę na węźle Skwierzyna Zachód w kierunku Zielonej Góry. Zalecany jest wjazd na trójkę w kierunku Zielonej Góry na węźle Skwierzyna Południe. Skończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 73 na odcinku kielce Radą w Dąbrowie na trzecim kilometrze, gdzie po zderzeniu dwóch autosobowych zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Radomia. Teraz jedzie się drogą 73 bez utrudnień. Droga krajowa nr 91, Gniew-Tczew, Słupkowy, 49. km. auto wjechało w drzewo, jedna osoba ranna, obowiązuje ruch w obu kierunkach jednym pasem.